Zapraszam na serwis Trójki. Moskwa i Waszyngton chcą rozmawiać i współpracować z rządem w Kijowie, mówi Ławrow po spotkaniu z Kerem. Szefowie dyplomacji Rosji i USA rozmawiali w Paryżu. Dwie osoby z poparzeniami trafiły do szpitala. W kątach rybackich zapaliła się paralotnie, Maszyna wpadła do zalewu Wiślanego. W tym serwisie Trójki powiemy także o wczorajszych wyborach lokalnych władz w Turcji i we Francji. Cztery godziny trwały w Paryżu. Rozmowy szefów dyplomacji USA i Rosji, John Kerry i Siergiej Ławrow rozmawiali o kryzysie ukraińskim. Taka krótka informacja została podana przez Amerykanów. Z kolei agencja AFP informuje, że Ławrow po spotkaniu stwierdził, że Rosja i USA nie doszły do porozumienia, ale stwierdził, że rozmowa była konstruktywna i że będzie kontynuowana. Rosyjski minister mówił również, że zarówno Moskwa jak i Waszyngton chcą rozmawiać i współpracować z rządem w Kijowie. A w tej chwili właśnie trwa konferencja Johna Carego. Groźny wypadek paralotni w kątach rybackich. Paralotnia zapaliła się w trakcie lotu i wpadła do Zalewu Wiślanego. Leciało nie u dwóch mężczyzn w wieku 34 i 48 lat. Obaj ranni z poparzeniami trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Dziś do kątów rybackich wszedł eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych i będą wyjaśniali okoliczności tej katastrofy. Koniec zamieszania wokół małych sądów. Prezydent Bronisław Komorowski podpisze dziś nowelizację o ustroju sądów powszechnych i tym samym cofnie reformę byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, która doprowadziła do likwidacji 41 małych sądów. Sporo małe sądy trwał półtora roku. Przeciwko reformie Gowina opowiedziała się cała sejmowa opozycja, a także koalicyjny PSL. To była wyborcza niedziela we Francji i Turcji. Francuzi i Turcy wybierali lokalne władze. Tryumf świętuje premier Erdogan. Jego partia znacznie wyprzedziła opozycję według częściowych wyników podawanych przez tureckie media po przeliczeniu blisko połowy głosów rządząca partia Sprawiedliwości i Rozwoju AKP zdobyła 46% głosów. Inaczej było we Francji, tam wygrała prawica. Sukces świętują ekstremiści z Frontu Narodowego. Klęskę muszą przeboleć rządzący socjaliści, a Francuzi już oczekują zmian w rządzie. O szczegółach Marek Brzeziński. Godzinna wizyta w parku zoologicznym Peridaiza, znajdującym się około 60 kilometrów od Brukseli, odbyła się na życzenie samego prezydenta Chin. W towarzystwie króla Filipa, królowej Matyldy, premiera Eliodiru oraz... Za chwilę dokończymy relację naszej korespondentki z Brukseli. Teraz jeszcze raz przenieśmy się do Paryża. Przypomnijmy, we Francji to prawica wygrała wybory lokalne, a klęskę muszą przeboleć socjaliści. Najbardziej bolesne dla lewicy jest odebranie im władzy w miastach głównie przemysłowych, w których tradycyjnie socjaliści byli górą. Takich jak Saint-Étienne w wulkanicznej Overnii, Kemper w Bretanii, czy zamieszkałem przez wielu potomków polskich migrantów Roubaix. W innych wpadli z jednej skrajności w drugą. Odwracali się od lewicy i wybierali kandydatów Frontu Narodowego. Skrajna prawica zdecydowanie zmienia polityczny krajobraz Francji. Takie wyniki to rezultat straconych nadziei Francuzów, że socjaliści i prezydent Hollande wprowadzą zmiany umożliwiające wyjście ich kraju z kryzysu i zahamowanie fali bezrobocia. Teraz prezydent planuje liczne zmiany w rządzącej ekipie. Miejsce premiera Ayrou może zająć szef dyplomacji Laurent Fabius lub minister Minister Spraw Wewnętrznych Manuel Valls, ale nie wyklucza się małego trzęsienia ziemi w składzie rządu. Sytuacja Holanda tego wymaga. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Były oficjalne spotkania, ale i spotkanie z pandami. Taki pierwszy dzień swojej wizyty w Belgii mógł mieć tylko prezydent Chin. Oprócz rozmów z premierami i parą królewską Xi Jinping odwiedził także dwie chińskie pandy w belgijskim zoo. Godzinna wizyta w parku zoologicznym Peridaiza, znajdującym się około 60 kilometrów od Brukseli, odbyła się na życzenie samego prezydenta Chin. W towarzystwie króla Filipa, królowej Matyldy, premiera Elio Di Rupo oraz kilku ministrów Xi Jinping odwiedził parę pand wypożyczonych Belgii przez Chiny na 15 lat. Ich obecność w tym kraju, zdaniem prezydenta, jest przekonującym dowodem przyjaźni i współpracy chińsko-europejskiej. Szczegóły tej współpracy i możliwości jej rozwoju omawiane będą w w poniedziałek podczas rozmów z przedstawicielami belgijskich władz oraz z szefami unijnych instytucji. We wtorek zaś prezydent wygłosi w Brugi przemówienie na temat relacji między Chinami a Unią Europejską. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki. Nowy tydzień przywita nas wiosenną pogodą. Dziś sporo słońca i niewiele chmur. Tylko na północnym wschodzie i na wschodnim Pomorzu możliwe są przelotne, słabe opady deszczu i tam także najchłodniej. Na termometrach od 8 do 12 stopni. Najcieplej będzie za to na zachodzie i na południu nawet 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Pięć minut po dwudziestej trzeciej. Upewniłem się, że dzisiaj jest już 31 marca, zgadza się. I mam zgodę na jednorazowe odtworzenie na najmniej dzień, może dwa, przed oficjalną radiową premierą nowego utworu Tori Amos. Troubles Lament. Tak się ten utwór nazywa. Zagramy sygnaturkę yy, premiery, no, nawet takiej specjalnej, yy, z użyciem samolotu Concorde. Nowy utwór Toriemus. Już, gramy. To 3 minuty 18 sekund. co. Nowy album Tori Muson, Repent Geraldine. Strona pierwsza, utwór drugi. Troubles, Lament. Nie wykluczam, że to było pierwsze w ogóle radiowe odtworzenie tego utworu, za co artystce jesteśmy bardzo wdzięczni. Yy, od, od, yy, będziemy się starali odwdzięczyć, gdy przyjedzie do nas 12 czerwca. <laughs> Grażynko, dziękuję bardzo ci serdecznie. Słuchaj, to, to dla nas, dla słuchaczy trójki również przyjemność, że są takie możliwości, są takie okazje. I że mogłeś to zrobić. Popatrz, ile, ile przyjemności ludzie mieli, i z tego, że jest fajny flow, i do tej mojej audycji. No, jak najbardziej jestem David za. David Bowie nam to ostatnio. <grym> Ale to był tak, rok, rok, no temu. rok temu. Tak. No, a teraz Tori Dziękuję Duże bardzo. Duże nazwiska jak najbardziej. Cudnie się zacznie ta noc. Dobronocka. Dobry wieczór Państwu. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Natalia Grzeszczyk będzie telefony odbierać od Państwa, przygotowała też muzykę. Kłaniam się, graż na Dobroń. No i żeby było tak pięknie we flow, to zacznę powiedzmy od amerykańskiej bajki. Pewien badacz długowieczności, Dan Butner, pracujący dla National Geographic, chciał po raz kolejny odwiedzić stulatków na Okinawie. No i potrzebował dobrego sponsora. Niestety ta grupa ludzi jest już tak przebadana, że nie zdobył funduszy na swój projekt. Ale Dan zainteresował się innymi niebieskimi strefami w świecie, czyli miejscami, gdzie ludzie od pokoleń żyją po 100 lat i dłużej, a do tego w dobrym zdrowiu. Oczywiście na taki projekt pieniądze znalazły się, więc przeprowadzono badania w Japonii, w Stanach, w Europie. Powstała książka, ale co ciekawe, zasady życia w niebieskich strefach obecnie wprowadzane są w wielu amerykańskich miastach. O dziwo, to nie z powodu warunków atmosferycznych czy innych specjalnych okoliczności ludzie cieszą się tak dobrym zdrowiem w niebieskich strefach, ale z tego, że mają swój dekalog. Święte prawa, rytuały, którym mimowolnie od wieków hołdują całe społeczności. I choć my tutaj nie należymy do żadnej niebieskiej strefy, możemy stworzyć sobie własną, skomponować przepis na własne, długie, fantastyczne życie. Trzeba znaleźć tylko swój ikigai, czyli powód, dla którego przez kolejne lata będziemy się budzić co rano, z chęcią do życia. Ikigaj to bardzo wdzięcznie brzmiące słowo, właśnie od okinawczyków zaczerpnięte. Mają Państwo swój własny Ikigaj? Zapraszam do drugiej. Sztuka marszu pod wiatr Wieczny taniec Słynny rytm na dwa pa Prawa, lewa, duet Stary jak świat Serce śpiewa Gdy poczuję ten takt Nogowanie Nogowanie tych praw Które stanie Preferują od lat W moich mięśniach Drży potencja i moc Ruszam z miejsca By nie do Padł mnie los sam. Wiem, że dostanę W końcu to, czego chcę Sensem chodu jest Wierzenie w ten pęd Co do przodu gna człowieka codziennie. nogowanie Nie na bariernik rad Ono łamie Byle szlaban i bat Każda stopa Musi cunąć jak czołg To istota Życia w biegu Pod prąd Sam Jak to jest w życiu, proszę Państwa, że dwa kroki do przodu, ale pewnie i dwa kroki do tyłu nie jeden z nas daje. Nie ma tak, żeby tylko do przodu i do przodu zawsze coś nas tam powstrzymuje, zatrzymuje. Najczęściej są to nasze lęki. Dobry wieczór, Dorota Hołówka, psycholog, psychoterapeuta, prosto z Krakowa, szefowa stowarzyszenia Nowa Psychologia. Dobry. Witam, serde witam serdecznie. Dobry wieczór Podoba Państwu. Ci się Ikigai japońskie? Bardzo mi się podoba. O i mnie hmm. też. Po prostu odkąd przeczytałam książkę, zresztą dla Państwa mamy 9 no, egzemplarzy niebieskich stref. Jak przeczytałam tę książkę po raz pierwszy, to po prostu byłam pod dużym wrażeniem, bo okazuje się, że to właściwie nie jedzenie robi to coś, że ludzie tak długo żyją, tylko... To właśnie, jak się poruszają, co mają w sercu, czy mają znajomych, jakie nawiązują relacje, jak myślą, to to daje nam nie tylko długie życie, ale i też szczęśliwe życie, a zatem każdy tęskni. Tak dokładnie jest i wydaje mi się, że rzeczywiście w ogóle rozmyślania na ten temat dobrze było zacząć od świadomości tego, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda jego życie. I myślę, że dopiero od uświadomienia sobie tego, że mamy wpływ na to, jak będzie w przyszłości, że może choć pomimo, że przyszłość nie była zadowalająca, przyszłość może być naprawdę piękna. I satysfakcjonują. I, tak, i, I to właściwie od, właśnie od momentu podjęcia decyzji. Właśnie od tego dokładnie momentu, kiedy podejmiemy decyzję, że tak będzie. Ale mamy też mhm. białe króliki. To są te nasze lęki. I tego pozbyć mhm. się jest trudno, ponieważ jest to scheda, dziedzictwo pokoleniowe. To jest wychowanie nasze. No, Im więcej mhm. kto ma tych białych królików, tym no, rzadziej dojdzie do krainy sukcesu. Oczywiście, że tak. Natomiast jakby z doświadczenia wiem, że w momencie, kiedy zdecydujemy się, żeby nasze życie naprawdę przybrało bardziej kolorowych, różowych barw, coś takiego dziwnego się dzieje, że życie zaczyna nam sprzyjać. Znaczy nawet jeśli mamy te lęki w jakichś okolicznościach, zaczynamy się z nimi konfrontować, one okazują się albo tak naprawdę naszym, że, nawet zdarza mi się i bardzo często, że lęki dają nam wsparcie wskazują nam, że nie idziemy właściwą drogą wskazują nam napi na napięcia w ciele jakby e, motywują nas do tego żeby zacząć odczuwać przyjemność i są, ja bym powiedziała i nawet jestem przekonana, że są drogowskazem w jaką drogą mamy nie iść hmm. Ikigai to jest powód, dla którego przez kolejne lata będziemy się budzić co rano z chęcią do życia no ale he, to nie jest jeden powód to jest, nie wiem, codziennie inny powód? Bo to jest właściwie pytanie o cele życiowe. Ja myślę, że tak. Oczywiście, że moment, kiedy budzimy się i a, ja bym w ogóle powiedziała, że warto zacząć od wdzięczności tak? Bo mm, trudno jest wyznaczać cele, kiedy, kiedy budzimy się w poczuciu, że jest e, nam źle, że nam życie doskwiera, że wś, praca jest nie taka, pogoda nie taka. Że e, jesteśmy samotni, e, że za mało e, zarabiamy, że tak, mamy kłopoty ogóle... z rodziną. Jest całe mnóstwo na nie. Tak, bo to jest taki rodzaj czarnowictwa, który tworzy w naszej podświadomości obrazy i ciężko nam wtedy zobaczyć to światełko w tunelu. Więc e, tą pracę zaczęłabym nad sobą, zaczęłabym na pewno od wdzięczności, czyli przyglądania się od tego, e, Czemu, za co mogę być wdzięczny? I z doświadczenia też wiem, że bardzo często ludzie, którym polecam taką taką, jakby takie narzędzie do zastosowania w swoim życiu wdzięczności, mówią, a ja tak naprawdę nie mam za co być wdzięczny. Ja mówię, słuchaj, spróbuj, masz 30 dni. I w momencie, kiedy zaczynają próbować, okazuje się, że każdy kolejny dzień e, w jakiś sposób coś otwiera się w mózgu, otwiera nam się, e, otwiera się horyzonty i zaczynamy zauważać, że jest coraz więcej rzeczy, za których możemy być wdzięczni. I wtedy jakby na bazie tej wdzięczności dużo łatwiej jest nam zobaczyć przyszłość w kolorowych barwach i zacząć określać e, cele jakiekolwiek by one nie były, czy to są cele długoterminowe, czy krótkoterminowe, właśnie na bazie wdzięczności naprawdę to dużo łatwiej. Kiedyś rozmawiałam z, z poważnym biznesmenem, który powiedział, że 3% ludzi w Polsce, tak wynika z badań, naprawdę ma określone te cele długoterminowe. 3% ludzi, a cała reszta nie. No to jest prawda. Więc wszystko wskazuje na to, że nie jesteśmy za bardzo przygotowani nawet do tego, żeby ten cel określić, żeby się zdobyć na to. Nawet wczoraj słuchałam fragmentów telewizyjnego, muzycznego programu no i pytają tam o talentach i pytają tam, no a dlaczego przyszedłeś? No tak się trochę pokazać, może mnie ktoś zauważy. Czyli tu to, to nie jest cel, że idę ze swoją wiedzą, ze swoim talentem, chcę się przebić, nie ma tej wiary, tylko no idę pokazać się, a może, a nóż, a ktoś, a gdzieś mnie y, zobaczy ktoś przy okazji może coś z tego wyniknie. Tak to tak to dokładnie wygląda, I, ale jakby wydaje mi się, że powodem, dla którego nie, ludzie nie określają celów jest to, że wyobrażamy sobie, że ten cel musi być określony bardzo szczegółowo, czyli jeśli to ma być e, moja praca, to ja muszę dokładnie widzieć, jaka ta praca ma być za dwa, trzy lata. No nie do końca Stanowisko, tak tak, no, uposażenie no, i tak dalej. Tak, no, o co no, tak, tak, tak naprawdę chodzi, ta, jeśli nie? W, w celu, nie w ogóle o w realizacji celu chodzi o to, żeby zbadać, co za tym celem idzie, ponieważ jeśli ja ma, szukam pracy moich marzeń, nie chcę zaspokoić jakiś rodzaj e, takiej wewnętrznej potrzeby albo wartość w swoim życiu. Może być to rodzaj spokoju, poczucia własnej wartości, radości. I w momencie, kiedy Moim celem będzie doświadczenie, czyli ja sobie wyobrażam, że w pracy mojego życia będę doświadczał i wchodzę teraz w stan emocjonalny i w emocji, spokoju, radości, ekscytacji. Wtedy na bazie tych emocji zaczynają się pojawiać obrazy i kreuje mi się nowa rzeczywistość. I to gwarantuje mi poczucie spełnienia w realizacji celów. I jakby e, błędem e, który jest powtarzany not notorycznie i najczęściej w biznesie jest stosowany rodzaj określania celów przez to, co ja dokładnie chcę, gdzie chcę być, z kim chcę być. Yy, no i mamy teraz mnóstwo ludzi, którzy osiągnęli sukces, kiedy zapytamy się ich yy, no i co? No nic, no cieszyłem się tydzień i w sumie no, już właściwie, już mi się nudzi albo nie do końca mi odpowiada, to nie o to mi chodziło. Czasami to... jest tak, że mają sukces zawodowy, a sukcesu osobistego nie mają zupełnie. No to tak. To właśnie łatwiej zdecydowanie jest sukces zawodowy określić, wykreować, ponieważ tak. wykreować. Dlatego, że to wydaje nam się dosyć naturalne i właściwie, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować, zarabiać na, na życie, no to musimy te cele sobie wyznaczać, większe lub mniejsze zawodowe. Mhm. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że dokładnie to samo, ten, ten sam schemat działa w życiu prywatnym. A się, a się niczym nie różni. I naprawdę Ale, się... ale, mhm. zaraz, tutaj przystanie, tak. bo jeśli chodzi o e, pracę, no to wiadomo, że musimy być odpowiedzialni, prawda, że musimy wykonywać różne rzeczy, ale jeśli chodzi o życie pry, prywatne, wyznaczenie celu narzuca odpowiedzialność i e, narzuca pewną dyscyplinę. Tu nie można nic nie robić, a, a praktyka jest właśnie taka. <śmiech> że się <śmiech> samo zrobi to szczęście, że sami będziemy pod wpływem czegoś. No nic się samo nie zrobi. No nie zrobi się samo. Musimy zacząć rzeczywiście od determinacji. No niestety większość z nas, 80%, badania wykazują, że 80% osób realizuje swoje cele. No, ze strachu, czyli dlatego, albo dlatego, że doświadczyli dużego bólu, i to jest motywacją do tego, żeby coś zmienić. I wtedy rzeczywiście, jak już doświadczymy dużego bólu, wtedy tam odpowiadam sobie na pytanie, ja już mam tego dość, i wtedy generuje się czasami podświadomie odpowiedź, co chce na przykład w związku, jaki chce mieć związek, i za tą, za określeniem realizacji celu też, w jaki sposób on pociąga, potem kolejność wydarzeń, bo jeśli chcemy, baliśmy się bliskości na przykład. A w tej chwili wyobrażamy sobie, że już mamy dość po prostu związku, który, w którym nie ma emocji decydujemy się na związek, w którym będzie bliskość, ciepło i miłość. Musimy sam ten wzorzec wcześniej prze przepracować. Ale to właśnie ta determinacja, że mamy już dość tego, co było, powoduje, że my mamy siłę, żeby ten wzorzec przepracować. Co Czyli, to znaczy wzorzec przepracować? To znaczy, że musimy wejść w strefę tak zwanego dyskomfortu. Czyli prawdopodobnie życie nas konfrontuje z taką sytuacją, gdzie będziemy chcieli uciec. No. Ale... Wtedy w momencie, w momencie, kiedy sobie uświadami, uświadamiamy to, jaki jest mój cel, ja tak bardzo jego chcę, jestem w stanie zrobić ten jeden krok, żeby okaza okazało się, że to jest nic strasznego, tak? Choć teraz na przykład mówiąc o bliskości, to jest jeden, jeden krok w kierunku powiedzmy partnera, tak? no, albo albo w ogóle ludzi. I nagle okazuje się, że to wszystko było fikcją. To było iluzją, to wyobrażenie o tym, że bliskość jest niebezpieczna. Ale żeby wejść w tą strefę, e, ale trzeba wejść w tą strefę dyskomfortu, którą są wyobrażenia, tylko i wyłącznie wyobrażenia na temat tego, jak niebezpieczne może być no, bliskość. To. E, skomplikowanie to brzmi, ale to jest kultura zachodnia. Natomiast w kulturze wschodu, tam gdzie jest od wieków, od pokoleń Ikigai to może nie patrzą w, przez ten pryzmat. Oni patrzą tak przez, e, z perspektywy dnia codziennego. E, zamieść miotełką, dwa razy ruszyć ręką, zakręcić się, potańczyć, bo mają w środku muzykę, e, pójść do koleżanek. Bardzo ciekawa i dla mnie inspirująca informacja jest taka, e, bo tam się... Ma, Ktoś by z nas pomyślał, no tak, no tam żyją w tych rodzinach pokoleniowych, to dla takiej starszej stulatki czy stulatka na pewno znajdzie się miejsce. Nie, oni też o siebie dbają bardzo. Oni mają na przykład kobiety, mają swoje kręgi przyjaciół, przyjaciółek, one się spotykają, one plotkują. Wspierają się też finansowo, jeżeli komuś zabraknie pieniędzy. Także te starsze osoby wcale nie są skazane na wyłącznie na rodzinę. Mają też inne. I tam, to, tam jest to osadzone w kulturze, to ikigai. E, prawda, te, te, te cele. To wszystko jest w sposób naturalny jakoś płynie a u nas to do, dopiero trzeba stworzyć, promować, struktury robić, żebyśmy się wzięli za siebie. No tak. No Ale to że, są no... pytania fundamentalne, podstawowe. Kim mm -hmm. jestem, kim mogę być i co chcę robić? Tak, dokładnie. Kim jestem, to jest takie trud, trudne odpowiedzieć no Bardzo, nowe. bardzo. Aha, a, bar y myślę, że tak dużo łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie rzeczywiście, y co chcę, czyli jak, czy, mm -hmm, albo dokąd zmierzam ale tak jak mówię, cały czas podkreślam, może to dla niektórych jest zupełna nowość, ale na poziomie emocji, jeśli teraz doświadczam dużo na przykład niepokoju, dużo napięć, I jak sobie wyobrażam moje życie za dwa, 3 lata? Jak chciałabym się czuć? Czasami tych emocji trzeba poszukać, bo one, może, być może, że ich nie doświadczyliśmy nigdy, tak? Być może, że takiej prawdziwej miłości bezinteresownej w ogóle nie wiemy, co to jest, tylko na poziomie umysłu jesteśmy w stanie sobie stworzyć wyobrażenie. Ale tak naprawdę na tym po, polega jakby rozwijanie marzeń, że ja e, zaczynam e, marzyć o czymś i potem szukam inspiracji e, i myślę, że nawet film czy książka może być taką inspiracją, żeby obudzić w sobie, bo to coś jest w nas, to nie jest tak, że my musimy gdzieś znaleźć na zewnątrz to coś jest w nas, jeśli pojawi się w nas pragnienie i zadbamy o to, żeby nie stracić tego pragnienia z oczu e, no to życie za, zadba też o nas i o, to o, piękne. o, o tym jestem przekonana. To, wiesz, tak porównywałabym to ikigai wschodnie do pragnienia tutaj. To mhm. już jest spore zbliżenie. Kto mhm. teraz zagramy. hierarchii ważnych spraw, które decydują o długości i szczęściu w życiu, stulatkowie z Okinawy jako pierwszy, jako pierwsze podają ikigai. To jest, to jest taki powód, dla którego, kiedy otwieram oczy rano, od razu się uśmiecham, mam chęć do wstania i do wykonywania swoich normalnych, codziennych zadań. No i sama jestem ciekawa, czy państwo też mają takie swoje ikigai. To wdzięczne jest bardzo, więc jeśli już ktoś z państwa wypróbował, ma jakiś sposób na siebie, żeby, żeby po prostu wprowadzać się w ten rytm dnia, może nie z uśmiechem od ucha do ucha, ale przynajmniej z jakąś taką yy, wewnętrznym, zado z takim wewnętrznym zadowoleniem. Zapraszam do rozmowy. 22 ,7, trójek, to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobrońmałpa.polskiradio.pl No i Państwo piszą, ale na razie piszą o blokadach, o tym, co uniemożliwia yy, powstanie takiego ikigai, to, że człowiek tego, tego nie ma. Yy, I Karolina. Pisze, ustaliłam już w swoim życiu cel długoterminowy, jest on dokładnie sprecyzowany pod względem mojej sytuacji zawodowej, jak i sposobu życia. Wiem, że to jest coś, co zdecydowanie ch chcę osiągnąć, ale nie potrafię zrobić pierwszego kroku. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co mnie blokuje. Długo szukałam swojego miejsca w życiu i teraz, kiedy pozostaje tylko ten jeden krok do realizacji moich zamiarów, no nie potrafię ruszyć. No i pytam, co może człowieka blokować w takiej sytuacji? Co ją może blokować, pyta pani Karolina. Mhm. Um, e, jakby w pierwszym, to co się nasuwa, jakby... E, to przede wszystkim sama myśl o tym, że, że pani Karolina myśli, że coś ją blokuje. Więc jeśli szukamy tego, co nas blokuje, to jakby sama nasza podświadomość wysyła komunikat, no to okej, okay. skoro szukasz, no to po prostu to jest. I to jest taka pułapka, w którą sami wpadamy. A więc warto tutaj trochę zracjonalizować y, to pytanie, bo skoro nie możesz, nie może pani Karolina tego znaleźć, czy, że nie możesz Karolino tego znaleźć, y, to skąd wiesz, że to w ogóle jest? A? Skąd wiesz, że ta blokada w ogóle jest? Ale czasami mm -hmm. mamy tylko w umyśle y, po mm -hmm. prostu... To, co chcielibyśmy zrobić. Ale mm -hmm. dalej już z tym się nie da nic zrobić. Nie ma tego rzeczywiście ani pierwszego, ani drugiego kroku. Jakby wizja się nie materializuje. To oczywiście, że powodów może być bardzo dużo, ale na pewno należy przyglądnąć się, w jaki sposób te cele, co możemy stracić, kiedy zrealizujemy ten cel. To jest takie podstawowe pytanie. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, co możemy zyskać, jak zrealizujemy. Ale są też dwa kluczowe pytania. Co mogę stracić, jak zrealizuję cel i jakie mogę mieć korzyści, jeśli nie zrealizuję celu. Bardzo często te odpowiedzi są właśnie rozwiązaniem, że jest, jest może być coś, co jest, czasami to może być nawet lęk, że jeśli nie przykład zrealizuję cel, to nie będę czuł lęku, a lęk jest dla mnie tak ważny, ponieważ jest teraz motorem do działania, powoduje, że działam, że kreuję, że, że ma, jest we mnie energia, ponieważ uciekam cały czas, i, I może nawet to być powodem, tak? tak więc że warto... ludzie zatrzymują to. A, tak, a... no to jest taka pułapka. Na pewno warto sobie y, odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie tak myśleć... z serca, nie o... mm, tak. myśleć za dużo, tylko... To tak nie jest blokada, po prostu zwyczajnie odpowiedź. Co stracę, e, jak osiągnę cel? E, e, I co zyskam, jak go nie osiągnę? To jest... Dobry wieczór, panie Danielu. Dobry wieczór. No słuchamy, ma Dobry pan swój kigaj? E, tak, tak, dokładnie. Kiedy zadzwonię tak naprawdę do, do kochanej o 7.30, tak każdy poranek zaczynam. I najlepszy jej jest w tym momencie, kiedy ona otworzy oczka, odbierze telefon. No i tak właśnie trwa cały, cały tydzień, cały dzień, cały rok. I to jest najpiękniejsze, że w drugiej osobie można wydobyć takie uczucia, jednym telefonem z rana że cały dzień piękny jest wtedy. A wyobraża pan sobie, gdyby yy, to nie był telefon, tylko gdybyście byli oboje, czy to dalej by trwało? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że trzeba y, każdego dnia poświęcać tyle sobie uwagi i czasu, aby niejako dbać o, ten, o, to, o, to pereł, o tą perełkę, bo w momencie, kiedy wkradnie się rutyna w życie, to tak naprawdę wszystko się niszczy I, i tu trzeba być o tym bardzo przekonanym i świadomym, gdyż no, nic tak nie psuje i tak nie niszczy, jak rutyna w życiu. No, ba no bardzo dziękuję. A oprócz tego w sprawach zawodowych na przykład, to pan jakoś rozróżnia, ma jakiś inny? rodzaj tego nie wiem, pobudzacza na cały dzień? To znaczy tutaj tak, to jest bardzo często powiązane to wszystko ze sobą, gdyż jak człowiek jest szczęśliwy wewnętrznie, e, uczuciowo ma tą osobę, którą się kocha to moim zdaniem łatwiej jest osiągnąć cel zawodowy aczkolwiek i tutaj jestem, można może powiedzieć szczęśliwym człowiekiem, bo zarówno pod względem emocjonalnym, jak i zawodowym jestem szczęściarzem, bo to co chciałem osiągnąć, osiągnąłem no, i chciałbym się też podzielić z innymi, że warto, warto się starać, gdyż ten dzień piękny przy życiu nastąpi. No i właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, o wdzięczności, tak? Mm -hmm. jest tak. to naprawdę. A pięknie. czy coś jeszcze zostało? No bo skoro jest Pan już zadowolony, spełniony, y no mam nadzieję, że, że nie kończy Pan. Nie, nie, w żadnym <śmiech> wypadku. <śmiech> to, co jeszcze przed Panem? Y utrzymać ten stan, bo każdy no tak. próbuje dojść do pewnego momentu. Ale jak do niego dojdzie, to często z niego rezygnuje i nie docenia. A w momencie, kiedy wyznacza się to, co mówiliście, panie, o takich celach długofalowych, a sztuką jest coś utrzymać na wysokim poziomie, to, to daje nam taką prawdziwą radość i szczęście w życiu. Do no czego jeszcze... będę dążył? No to jeszcze podpowiedź panu damy, dobrze? Niebieskie strefy nie. dla pana. Proszę zostawić swój adres. Piękna książka, nie tylko o Ikigai, ale tam jest dużo miejsca temu poświęcone. Wszystkiego Bardzo dobrego. Na, ca na całe pieniądze. życie. No Pozdrawiam. Zdzenia. My też pozdrawiamy. Pan Filip pisze, jeszcze pracuję, ponieważ na jutro mam do oddania projekt, ale wiem, że koło 6.30 wstanę, wyjdę z psem, obudzę swoją drugą połówkę, zaparzę kawę, razem zjemy śniadanie. No i to powoduje, że mam energię na cały dzień. No, jak tutaj te dwa przykłady pokazują jednak, że jak ważne jest można nie tyle życie rodzinne, a co osoba po prostu bliska. No, mm -hmm. że daje takie poczucie stabilizacji, korzenia. Jest takim fundamentem i przede wszystkim jest to na zazwyczaj pierwsza osoba, którą widzimy po przebudzeniu, więc ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz dzień. Jeżeli jest to młoda osoba, to inaczej wygląda. Jeżeli to już jest starsza osoba, to też te korzenie są w domu rodzinnym, ale... Tu właśnie warto byłoby się zabezpieczyć, bo czasami ludzie na, sta na stare lata mówią tak, na starsze lata mówią, ojej, nikogo już nie ma, dzieci sobie poszły, nikt mnie nie chce, nie mam nikogo. I tutaj ogromnie ważne jest stworzyć sobie właśnie wtedy takie, jak ja nie wiem, kółko kobiet w podobnym wieku, choćby, na, choćby w tym samym bloku. To może być kółko kobiet, ale to może być też e, nie, mężczyzna, tak? Bo to jakby jest nie ma, jakby ja nie widzę żadnych ograniczeń. E, I wiem o tym, że nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne, jakie są, to są rzeczywiście, znaczy jeśli chodzi o, o znalezienie swojej miłości i wiek tutaj, no tylko może, może media e, i może tradycja nasza, rzeczywiście e, kultu młodości jakby umocniła to przekonanie, że łatwiej znaleźć partnera w wieku młodym. No to jest nieprawda i jakby niczym się nie różni odczuwanie miłości. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy się zakochali w wieku 60 lat czy 70, to wręcz przeciwnie, ta miłość jest bardzo dojrzała i dużo głębsza niż w młodości. Więc nie ma żadnych, może to mogą być kobiety, może być to mężczyzna oczywiście, tak? Nie zamykajmy się. Pan Bogusław pisze Słucham dziś tej nocy i na słowo Oikigaj przebudziłam się. Oczywiście e, chciałbym bardzo tę książkę Niebieskie Strefy, dlatego że sam napisałem kilka słów Oikigaj, y, y, bo akurat to słowo pojawiło się w sztuce leczenia, do dla, ponieważ pan Bogusław pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i to w Zakładzie Psychologii Klinicznej, to ja myślę, że mu się przyda ta książka. Będzie dalej mówił nie tylko studentom mm. um, o tym. Dobrze, panie Bogusławie, książka Niebieskie Strefy. Proszę się podzielić. Tak, idzie Zdrażeni. do pana, ale proszę się dzielić, bo inaczej absolutnie tekaz. Um, pan Marek. Jestem młodym wykładowcą. Mam na swoim koncie kilka sukcesów. Doktorat, organizacja konferencji, opublikowanie książki i do niedawna miałem mnóstwo siły do realizowania własnej pasji. Jednak od kiedy zacząłem pracować na uczelni państwowej, jestem bardziej sfrustrowany. Blokuje i zniechęca mnie to wszystko. Środowisko toksyczne. Koledzy, doktorzy, profesorowie wysyłają na siebie do rektora donosy. Wiele osób jest zawistnych, zazdrosnych o sukcesy w pracy. Przełożeni nie doceniają, a ostatnio studenci przyszli pijani na wykład i zaczęli być agresywni. W ogóle nie reagują na moje informacje i prośby. Teraz zaczyna się kolejny tydzień stresów i nerwów. Pracy nie mogę zmienić. Inne uczelnie nie przyjmują do pracy. To jest dopiero blokada. Życie bez wyjścia. No właśnie, czy bez wyjścia? Oj, no to Dorota. bardzo ciężkie przekonanie. To życie bez wyjścia. Zaczęłam przede wszystkim od zmiany tego przekonania i przygonęła się rzeczywiście, czy nie ma wyjścia. Pierwsze wyjście, które ja widzę. Większość z nas próbuje zmienić, naginać rzeczywistość i zmieniać rzeczywistość. No nie ma nic bardziej chyba frustrującego niż próba zmiany drugiej osoby. To, co możemy zrobić i to, co działa na pewno, to zmiana stosunku do innych ludzi. Możemy po prostu spo spróbować spo spojrzeć na nich w inny sposób. Możemy się przyglądać, dlaczego we mnie pewne sytuacje wywołują frustrację, a w innych nie. I po prostu zwyczajnie przyglądnąć się swoim schematom myślowym, swoim emocjom, dlaczego pewne sytuacje wywołują te emocje. No ale ja jak zrozumieć hmm. takich, którzy przychodzą pijani na zajęcia? No to dla mnie też jest trudne. No, no ja myślę, że te, no, no cóż, to, jakby to nie chodzi o zrozumienie. Choć zrozumienie, no cóż możemy rozumieć Albo, albo nie, możemy być bardziej tolerancyjni albo ważny jest tak naprawdę w tym momencie reakcja, czyli jak ja się czuję kiedy ci studenci, jeśli ja biorę to do siebie, jeśli ja przyjdą studenci pijani ja stwierdzę, oni mnie lekceważą no bo prawdopodobnie taki schemat myślowy, tak? Może wprowadzić nas w dyskomfort albo nie szanują mnie no to wtedy będę sfrustrowany i, i nie będzie mi się chciało pracować. A jeśli zobaczę, po prostu są to młodzi ludzie, po prostu, no, mogę tak spojrzeć, są to młodzi ludzie, którzy zaszaleli, dostali może, może nie wiem, czy to jest pierwszy rok, drugi, może kosztują wolności. Nie biorę tego do siebie, no, zupełnie inny mam stan emocjonalny, tak? No I myślę, że jedyne co możemy zrobić w relacji z innymi ludźmi, to po prostu e, zmienić interpretację wydarzeń i nie brać tego wszystkiego przeciwko sobie, bo przypuszczam, że pijani studenci raczej no, no ja, ja bym przynajmniej nie zinterpretowała pijanego studenta y, y, y, przeciwko sobie myślę, że warto w tym zobaczyć Można młodego człowieka, który po prostu uczy się wolności, kosztuje jej w różny sposób, nie zawsze No dobrze, wykładowca, student, no a tam gdzie jest to środowisko takie no, mało ciekawe do nosy na siebie. No, no, no, podobnie, no jest tak? to takie środowisko. Podobnie, jestem w takim środowisku. I teraz jest pytanie, no, jeśli nie mam wyjścia, czy na pewno nie mam wyjścia, to można się przyglądnąć. Jeśli nie mam innego wyjścia, to jedyne, co mogę z, z, z, z, zmienić, to swój stosunek emocjonalny. Może są ludzie, którzy po prostu donoszą. Yy, I no, to są tacy ludzie, tylko dlaczego mnie tak to dotyka? I czy wszystkich tak to dotyka? Czy wszyscy ludzie, którzy tam pracują, czy ich też to tak są dotyka? w podobnym stanie psychicznym. Tak, bo jakby no, no, trochę w ten sposób robimy z siebie niewolników, tak? że ludzie mogą nami manipulować, czyli zachowania ludzi mogą wprowadzić w nas w stan no, czasami frustracji, czasami załamania psychicznego, no ale to jest rodzaj niewolnictwa wewnętrznego. I to tak naprawdę ja decyduję, ja jak będę postrzegował, interpretował rzeczywistość. Jakby emocje podpowiadają, co jest dla mnie dobre. No i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Właściwie tak naprawdę jedyne rozwiązanie, jeśli nie ma wyjścia. Jeśli chce pan pracować tam, gdzie pan pracuje, to przyglądnąć się sobie i swoim emocjom. Dlaczego ja tak reaguję na tę sytuację? Może każdy młody wykładowca tak reaguje, a potem z czasem to wszystko... Jakoś inaczej, nie wiem, człowiek też obrasta w pióra, no ma czasami, doświadczenia. No, to, no, I wszystko na to wygląda. Bywa. Czasami się to pogłębia, tak? No, jak się no, pogłębia, to no, warto zmienić no, pracę. Tak czy jak warto przyglądać się, jakie zachowanie, jeśli jakiekolwiek zachowanie, kogokolwiek budzi e, e, frustrację we mnie, czy trudne emocje, to, przy, to warto się przyglądnąć, czy, czy po prostu warto, tak? Czy warto tak reagować, tak inter, bo to jest kwestia interpretacji rzeczywistości. Emocje takie się pojawiają, dlatego, że ja widzę, że jak postrzegam, i e, e, interpretuje rzeczywistość jako niekorzystną dla siebie. Ikigai to jest powód, dla którego codziennie, kiedy otworzę oczy, mam chęć e, wstać, mam chęć coś dobrego zrobić dla siebie, mam chęć iść do pracy, mam chęć zrobić zakupy i Bóg tam jeszcze wie co. E, jest to, słowo to pochodzi z kultury japońskiej i dzisiaj w Dobronotce pytamy o to, czy państwo mają i jakie własnej kigai Czego się dopracowali albo co blokuje w powstawaniu takiego. Więc, panie Marku, najlepiej prze, poczuć sytuację. Może tak nie myśleć za dużo, bo tu widzę już jeden czarny scenariusz. Jak się temu przyjrzy pan, to będzie kolejny i kolejny. Poczuć rzeczywiście od innej strony. Zmienić punkt odniesienia. Umysł też kreuje, potrafi kreować taką rzeczywistość, jakiej byśmy się nie spodziewali, więc czasami zadanie sobie pytania, co w tej sytuacji mogę zrobić najlepszego, uruchomi odpowiedź. Jakby podświadomość od razu reaguje i umysł od razu reaguje na dobre pytania. Polecam książkę Myślenie pytaniami przy okazji. Dziękuję bardzo w takim razie. Pani Anna, słuchamy. Dzień dobry, ja nazywam się Anna. Chciałam bardzo pozdrowić Panią Grażynę i gościa Ja chciałam się podzielić taką refleksją Mieszkam za granicą od ponad 15 lat Jak gdyby to mi pozwoliło troszeczkę zmienić myślenie Ale trafiłam tutaj na niesamowite osoby Przede wszystkim znam tutaj kobietę, która ma 92 lata którą często odwiedzam I zawsze wszystkim mówię, że ta kobieta ma więcej energii A niż wszyscy moi znajomi razem wzięci. A, a ja jestem po trzydziestce i moi mi też nie wiem co w tym wieku i zawsze jak jej się pytam ona na imię ma Angela i jak się jej pytam skąd ona ma energii a ona mówi zawsze wszystko to jest w głowie a miała ona ma ona ośmiorgo dzieci jedno zmarło, przeprowadziła się siedem razy i zawsze się jej pytam jak ty z tym wszystkim sobie dałaś rady a ona mówi póki żyjemy, póki mamy siłę na wszystko dam radę. i nigdy nie wiesz, że jest inaczej Ach, wspaniale. Pani Anno, tak. i czy Pani czerpie z tego, co, co mówi ta osoba dla siebie? A Pani no bardzo, bardzo. Dlatego, że jak ja na przykład przychodzę trochę przeziębiona czy chora i ją często odwiedzam i mówię, Angela, ja trochę jestem zmęczona, muszę obejść do lekarza. Ona mówi, a ja nie chodzę do lekarza. I ja mówię, Angela, dlaczego? Ona mówi, bo oni tylko chcą, żeby ja była chora. Ona, ja mówię do lekarza, żeby mi powiedział numery Żebym ja w to wygrała, to będę szczęśliwa Oni nam rozmawiają, że ja jestem chora Więc powiem Pani Grażyna, że kobieta ma tak niesamowitą moc Ale ona mi zawsze to powtarza Nie pozwól, żeby ktoś Ci włożył do głowy Coś innego niż to, co chcesz wierzyć Ona mi nigdy, Pani Grażyna nie pozwala narzekać Jak ja narzekam, to ona do mnie mówi Jak czegoś nie chcesz, to nie mów o tym jak ja coś, coś mi nie wyjdzie, czy coś jest nie tak, jak właściwie bym chciała, ona zawsze mówi, dobrze, to już było, przestań o tym mówić, przestań o tym myśleć. Jest nowy dzień, póki jest ten nowy dzień, ty masz siłę, żeby coś robić. Dzięki. A jak mówię, na 92 lata i powiem jeszcze jedną rzecz, że nauczyłam się jednego, tak jak mówię, jestem tutaj za granicą od 15 lat i nauczyłam się jednego, że nie można za szybko się poddawać. I, i mam taką zasadę, że przynajmniej paręnaście razy muszę to spróbować, zanim powiem nie. I taką szybką historię, jak nie dużo za czasu zajmie, to powiem. E, mając 19 lat, wyjechałam za granicę wtedy do Anglii i nie mogłam długo znaleźć pracy. Dla mnie to była jak gdyby porażka, żeby nie wróci, wrócić do kraju, jak się nie znalazłam pracy, nad, przynajmniej odrobić ten bilet. Więc postawiłam sobie taki cel. Post napisałam 100 numerków, od 100 do jednego I powiedziałam sobie, przejdę 100 w restauracji w Londynie, jeżeli nie znajdę pracy, z głową do góry wrócę do domu. Więc zaczęłam te chodzić do tych restauracji, szukać pracy i skreślać te numerki. W pewnym momencie to już nie chodziło, żeby znaleźć pracę, tylko żeby skąpić, skreślać te numerki, żeby już wrócić do domu, bo ja już nie chciałam ani tej pracy, ani niczego. Chciałam po prostu skrącić numerki, wrócić i być z tego, jak gdyby zatysfakcynowana, że postawiłam sobie go osiągnęłam. Więc w Grażyna na numerze 76 po skreśleniu numerku znalazłam pracę, zostałam w Londynie przez cały rok i w zasadzie później wróciłam do kraju i zrealizowałam dalsze swoje plany, ale to mnie nauczyło jednego, że tak naprawdę to jest czasami kwestia numerku, zanim coś nam wyjdzie i, i tutaj tak samo szukałam pracy po w studiów mi było trudno i, i każdy mi mówił, o bo jest ciężko bo jest ciężko, ja mówię, okej okay, jeżeli sto rezum tego wyślę i nie dostanę pracy, to faktycznie jest ciężko My uważam, bardzo szybko się poddajemy i taka mała porażka nas bardzo zraża, więc wydaje mi się, że trzeba zawsze stawiać sobie cele. Ja zawsze mam takie powiedzenie, ja nie biorę, nie za odpowiedź. Dla mnie nie, nie jest odpowiedzią. Fantastycznie jest, pani mówi. Nie, niezwykle z pani nie tylko doświadczona kobieta, ale taka bardzo, bardzo rozważna, ale i czująca, no wie kiedy, co i jak. Tak, pani poruszyła rzeczywiście dwie bardzo ważne kwestie. Pierwszą było to pytanie, w co chcę wierzyć. To jest pytanie, ja właściwie budzę się i zasypiam z tym pytaniem. Każda jakakolwiek emocja, która sprawia mi dyskomfort, następstwem takiej emocji jest zawsze, a co, a co chcesz w zamian na przykład? ale w co chcesz wierzyć? Jak, jak, jak wolisz postrzegać rzeczywistość? To, to są święte pytania. Po prostu święte powinno się dzieci od zerówki już po prostu uczyć, w jaki sposób, kierować swoje życie przy pomocy tych pytań. No i druga istotna rzecz właśnie cierpliwość w realizacji celu. My sobie nie zdajemy sprawy, że jakby porażka czy przeszkody są nieodłącznym elementem sukcesu. No bez nich nie, nie będzie go, no nie będę teraz mówiła o tych mechanizmach, ale jakby są pewne mechanizmy, które odpowiadają za to, że musimy te przeszkody napotkać, kiedy realizujemy nowy cel w życiu. Ja powiem pani, że ja dużo czytam też biografii i my tylko widzimy bardzo często sukcesy osób, ale nie widzimy przez co one przeszły, żeby do tego sukcesu dojść. I, i włącznie e, z Disney'em, którego została produkcja wiele razy odmówiona, zanim trafił w końcu na kogoś, kto podziął tę inwestycję, e, to tak naprawdę e, my tylko patrzymy na to, że ktoś zwyciężył, ale... Ci to zwyciężyli, po prostu się nie poddali przy tych porażkach i myślę, że ważne jest zadać sobie pytanie też, ja często sobie zadaję, co ja teraz muszę zrobić, nie co ja chcę, bo nam się często nic nie chce robić i jak ja na przykład przychodzę z pracy, jestem często zmęczona, nigdy nie zadaję sobie pytania. To mi się chce, bo mi się tak naprawdę często nic nie chce. Jak mam zły dzień, to mi się też nie chce, ale jak sobie zadaję pytanie, co ja powinnam, z czego tak naprawdę będę zadowolona, wtedy jakaś taka klaryfikacja się zaczyna robić w głowie, bo pewne rzeczy wiem, że powinnam zrobić, chociaż mi się nie chce. To jest to dyscyplinujące są... zwyczajnie, prawda? Dyscyplinujące. Tak, Dobrze, tak, dobrze, dobrze. włącza się, się tak, tak. No i z pani uważam, piękną, że odpowiedzialną istotą. dyscyplina. Mm -hmm. Samodyscyplina, uważam, jest kluczem do wszystkiego. I Brian Tracy, kiedy któryś, mm -hmm. tego był, zresztą pani w audycji, tutaj dosyć tak, znany z tak. książki, zawsze mówił, że zdolność, talent, dziedzictwo mm -hmm. po rodzinie nigdy może dać dużo, ale nie da nic tyle samodyscyplina i, i praca. I ja nie należę do jakichś super zdolnych osób, ale udało mi się jakieś tam małe osiągnięcia tutaj uzyskać. I powiem pani, że tylko i wyłącznie to jest sama dyscyplina. I tak jak ja mówię, wytrwałość i samodyscyplinę, stawianie się w tych celów, powiek się naprawdę ze sobą lepiej czuje. Więc ja życzę tak naprawdę wszystkim, żeby te nie nigdy nie było odpowiedzią, żeby znaleźli zawsze kogoś albo coś, to w końcu powiem tak, a jeżeli się nie poddadzą, to naprawdę głęboko wierzę, że znajdą. Pani Pani Janno, tak Pani mówi mądrze, że książkę, chociaż może nie jest Pani aż tak potrzebna, dedykuje Pani. Proszę a, zostawić dziękuję. swój numer. A tej, tej drugiej kobiecie, która tak Panią podtrzymuje na duchu, niech Pani tam też czasami poczyta. W końcu ona ma 92 lata. Dobrze. Tak. No, wszystkiego Dziękuję dobrego. Kłaniamy się. Pozdrawiam. Pan Piotr Dziękuję. pisze Moje zainteresowanie Okinawą i tą kulturą zaczęło się dzięki ćwiczeniom ćwiczeniom karate i kobudo, Chyba tak dobrze czytam. Które właśnie powstały na Okinawie i są tam ćwiczone przez wiele, wiele osób. Z moich obserwacji przez trzy tygodnie pobytu Odczułem Ikigai na własnej skórze, ponieważ okinawczycy są pozytywnie nastawieni do siebie wzajemnie i do turystów. Zauważyłem, że są bardzo spokojni i żyją dniem takim dzisiejszym. Nie mają długofalowych planów. I każdy dzień za każdy dzień dziękują za to, że mogą go przeżyć. Było też wspomniane, że ich długowieczność nie jest zależna od jedzenia. Ale myślę, że jest. Znaczy to jest tylko jeden z elementów wielu, ale na pewno nie pierwszoplanowy. I teraz wracając do, do listu pana Piotra. I to bardzo, to jedzenie wpłynęło na pana Piotra, ponieważ miał rewolucje żołądkowe przez tydzień, kiedy zmienił dietę. Mówi się, że dużą zasługą darzą okinawczycy owoce godzi. Ten owoc jest paskudny w smaku, ale dużo tamtego jedzą. Co do mojego ikigai stosuję dwa motta w życiu. Im mniej się przejmuję, tym lepiej żyje. Oraz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Od wielu lat to stosuję i stosuję się do tego i wydaje mi się, że żyje w zgodzie ze sobą i otoczeniem. Ale to jest takie to, fantastyczne są doświadczenia pana Piotra, z tym, że im mniej, więcej, im mniej się przejmuje, tym lepiej żyje. To jest tylko taka cienka granica od takiego, no powiedzmy, nieodpowiedzialnego życia. A drugie motto: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, ja to słyszałam od mojej babci, mam mamusi, ale to dopiero można ocenić z perspektywy. No, tak zdecydowanie jest. Myślę, że przede wszystkim ta, ta pierwsza myśl. E, możesz mi ją powtórzyć, Grażynę? Ym, w, w, w, no nie ma, ma tego. Znaczy, to druga. A, zaraz, bo to już oczywiście wysunęłam. <głos> ale już, <głos> już wchodzę. Ym, już, już. Im mniej się przejmujemy, tym lepiej się żyje. Aha. No tak, no właśnie. Im mniej się przejmujemy, tym lepiej się żyje. No, no, oczywiście, że tak, natomiast ym, pewnie większość z nas powie, a, łatwo powiedzieć, tak? Tak czy siak, tego typu jakby metafory życiowe, czy przekonania, które powtarzamy w głowie, one stają się w pewnym momencie treścią naszego życia. I to jest niezwykłe, bo jakby to nawet w psychoterapii gestalt obserwuje się, że w momencie, kiedy ja stworzę swój skrypt życia nad, przy pomocy albo wyobrażeń, albo powtarzających się przekonań, w jaki sposób dziwnym trafem to życie moje dostosowuje się do tych moich przekonań kluczowych. Więc przede wszystkim no, bardzo dobre przekonania kluczowe. Natomiast dla tych, którzy no, nie mają tego typu przekonań, no to tak naprawdę należy rzeczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie i sprawdzić, jakie jest moje kluczowe przekonanie życiowe. I e, jeśli ono jest e, albo osłabiające, albo wręcz destrukcyjne, to odpowiedzieć sobie, no a w co chcę wierzyć, co chcę w co chcę w zamian. Jakie w zastępstwie moje przekonanie życiowe mogłoby być przekonanie, czy, mm, czy wyobrażenie na temat życia, czy metafora na temat życia, taka, która by mnie wspierała, którą bym sobie powtarzał, po prostu nawet odruchowo budząc się, tak? E, I Myślę, że to jakby to jest najważniejsze. Do końca nie ma nawet znaczenia, co to jest. Ważne jest, żeby to coś nas wspierało, żeby tak, budowało... i to jest właśnie Kigai. To jest tak. ten powód, dla którego... Oczy mi się śmieją, dla, hmm. dla, dla którego coś dobrego mogę od razu powiedzieć po wstaniu z łóżka, prawda? Dokładnie tak jest. I myślę, że też jakby to, co mówimy czasami o samodyscyplinie, o nieodpowiedzialności, to to mówiła jakby y, pani, z którą poprzednio rozmawialiśmy, y, jakby to jest dosyć istotne, bo w biznesie szczególnie jest częst, często y, nacisk kładzieś